nie wiem. Ja wiem, że Bóg, ale i Ty. Co ciekawe, ten wielki, silny Bóg, tak? Nie będzie działał bez Ciebie, bo ten wielki, silny W, rozumiesz? Nie będzie mógł ciągnąć tego jarzma. Czemu? Nie dlatego, że nie ma siły, tak? Tylko dlatego, że nie będzie brudna prosta. Dlatego, że oprócz siły, on jeszcze musi mieć wyrównanie. Posłuchaj, Bóg jest duchem, Amen? A my żyjemy w ciele. Amen? I Bóg potrzebuje współpracowników w ciele. Tak. Ponieważ ziemia chodzi w ciele. Ponieważ ziemia jest fizyczna. I duch... Ja coś wam powiem. Teraz mówię może rzecz, która jest nie dla wszystkich. Nie mo mogą się nie wszyscy z tym zgodzić. Bóg nie wszystkie rzeczy może zrobić. Dlaczego On nie może zrobić pewnych rzeczy? Powiem wam dlaczego. Dlatego, że On jest wierny rzeczom, które ustanowił. Tak? Na przykład, Bóg nie może przestać Cię kochać. Mhm. Rozumiesz? On nie może zrobić takiej rzeczy, bo jest napisane, że niebo i Ziemia przeminą, a Jego Słowo nie przeminie. Jeżeli On coś powiedział, tak, to On się tego nigdy nie może zaprzeć, mhm. ponieważ by się zatrzymała Ziemia na przykład i Himalaje wjechałyby w Bałtyk. Mhm. Czujesz? Mhm. Po prostu Bóg nie może zaprzeczyć zasadom, które sam ustalił. Niektórzy myślą, że Bóg ustala jakieś zasady, a potem może je obejść. Nie może! Oby nie był Bogiem, Przestałby być Bogiem, to jest szok. To są teoretyczne rozważania, ale taka jest prawda. Jeżeli Bóg ustanowił fizyczną ziemię, Amen, to potrzebuje fizyczności, aby na tej ziemi wprowadzać swojego ducha. Dlatego też Jezus przyszedł w czym? W ciele. 70% wody i kilka procent mózgu, którego używał. Szok. Czujecie? Wiecie, w jakim stanie był Jezus? Jak się czyta Biblię, to są rzeczy, które my pomijamy. Pamiętacie, jak poszedł na pustynię, pościł 40 dni się modlił? I tam jest napisane, wziął go diabeł i go gdzieś tam wstawił. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Niektórzy mówią, ale jak to? Ja mówię, normalnie, zacznijmy myśleć w prosty sposób. Jezus został wzięty przez szatana i postawiony gdzieś na górze. Ty nie wiesz na jakim? To się naprawdę działo. To była, To jest prawda. Jezus był naprawdę człowiekiem. Naprawdę miał kilka procent użytkowności mózgu, gdzie diabeł w tym samym czasie używał 100% swojego umysłu. Rozumiecie, o co chodzi? Szok! Jezus naprawdę był człowiekiem, bo Bóg, żeby móc zadziałać na tej ziemi jako ratownik, musiał zejść w ciele. Musiał, bo tylko ciało jest w stanie dojść do ciała, ponieważ święty Bóg jako duch nie może, krótko powiedziawszy, dokonać pewnych działań w sferze fizycznej. Mhm. I niektórzy myślą, co ty gadasz, ja mówię, o kurczę, to co mówi Biblia. Dlatego Bóg działa dziś przez nas jako osoby fizyczne. Jesteśmy duchami, bo człowiek jest duchem, mhm. ma duszę, czyli naszą psychikę i chodzi w ciele. I właśnie o to chodzi, że taki współpracownik jest niezastąpiony dla wielkiego Boga ducha. Bóg potrzebuje Ciebie i potrzebuje mnie. Rozumiesz? Bóg nie będzie szerzył swojego Królestwa bez Ciebie. Wiecie, dlaczego do dzisiaj jeszcze nie wrócił Jezus? Powiem Wam, dlaczego nie. dlatego, że jest jakaś zaplanowana data. Niektórzy myślą, że data jest jakaś zaplanowana. Jezus jeszcze dzisiaj nie wrócił, rozumiecie? Dlatego, że Kościół się jeszcze o to nie postarał. Gdyby Kościół od wieków robił to, co Bóg mówi, tak? To byśmy dawno mieli wszystko fajnie. Przumiecie? Wielkie Jeruzalem by stały jak stąd do Paryża, już kiedyś, to zmierzyłem, mnie, wyliczałem. I byśmy mieli naprawdę fajnie. I diabeł by, by już dawno miałby pojechać. Zupełnie. A dlatego, że Kościół łazi dziwnymi drogami, dlatego, że my myślimy, że Bóg za nas będzie robił rzeczy, dlatego, że my kisimy się we własnych błogosławieństwach, to dlatego jeszcze nie wrócił Pan. Ale coraz bardziej czas ten przybliża się, bo wiecie przez to, przez to że ludzie w Kościele łapią to objawienie, mówią Beze mnie, Ty Panie, nic nie zrobisz tutaj. Beze mnie nie zaniesiesz Ewangelii. Beze mnie nie będziesz wypędzał demonów. Ja na przykład nie przestałem, kiedyś myślałem, że jeszcze ja teraz nie modlę o chorych. Kiedyś się modliłem o chory, teraz się nie modlę. Ja przestałem w mojej tymi chorych uzdrawiajcie. Mhm. Ja nie znałem. Módlcie się teraz chorych. Jest różne na tam chorymi, wygadywałem, a ja tam uzdrawiać. Rozumiesz? To w ogóle zmienia postać rzeczy. Demony wyganiajcie. Ja zrozumiałem, że to ja mam te demony wyganiać. Ja zrozumiałem, że to przez moje ręce przepłynie Boża moc. Przez moje usta zostanie uwolnione Boże Słowo. Rozumiecie? przez moje. Bóg potrzebuje mojego ciała, Bóg potrzebuje Twojego ciała. A ciało to jest Twój czas, Twoje pieniądze, Twoje życie, Twoja rodzina. Ja wiem, że to jest dziwnie. Nasza córka na przykład, ona yy, coraz lepiej zna stację benzynowe w Polsce. Ona wie, gdzie to się je. Rozumiesz? Wie, że tutaj są dobre hotdogi, a tam jest coś innego dobrego. Widzi gdzieś tam jakieś logo. O, hotdogi. Ktoś ja by powiedział, co wy z dziecka robicie? Dziecko jest super. Dziecko jest super. Ona ma 5 lat, ona się nie boi, nie wstydzi. Dlaczego? Bo Duch Boży jest z nami i ona jest w atmosferze tego Bożego Ducha. Ale czemu tak jest? Dlatego, że w księdze Malachiasza jest napisane uczynię różnicę, mówi Pan, mhm. między tym, kto mi służy, a tym, który mi nie służy. Mhm. Uczynię różnicę. Mhm. Niestety jest różnica. Nie dlatego, że Bóg mniej kocha leniuchów. Mhm. Nie dlatego, że Bóg mniej kocha lękliwych. Ale dlatego, że jeżeli Ty włączasz się w te jarzmo z Panem, tak? I patrzysz z boku, to Tuż obok widzisz tego wielkiego wołu, a nie gdzieś daleko. Tuż obok mnie jest wielki, święty Bóg. Tuż obok. I dlatego jest różnica. I dlatego moje hallelujah jest inne niż hallelujah innego człowieka. I dlatego moje w imieniu Jezusa jest inne niż Jego w imieniu Jezusa. I dlatego mnie diabeł się boi, a Jego się nie boi. I ludzie mówią, wiesz to dlaczego ja nie mogę tego zgromić? Ja mówię, a powiedz mi, ja nieraz będę Ci, gdzie służyć? Co robisz? Ludzie mówią, no chodzę do kościoła. Dobrze. Chwała Bogu. To przynajmniej wspólnych zebrań nie opuszczasz. <głosy> Dobrze. To przynajmniej, to przynajmniej jesteś w takim stanie, że przeżyjesz. A bo mówią, no, to, no wiesz, da się modlę. Ja mówię, dobrze. takby się nie, nie, nie młody byś umarł duchowo. Umarł, ktoś. Utrzymujesz się przy życiu. A więc ja, ja mówię, ale zadaję Ci jeszcze raz tutaj, gdzie służysz, a nie jak wegetujesz? Istnieje wegetacja chrześcijańska. Istnieje wegetacja w Duchu Świętym, wiecie? Jest coś takiego jak wegetacja w Duchu Świętym. Wiecie, tylko ja czytam w swojej Biblii, że Jezus mówił życie, a nie wegetację. Życie się różni od wegetacji. Tak samo, jak e, żywe małżeństwo, różni się od martwego małżeństwa. Mamy takich sąsiadów na dole i ci sąsiedzi, oni są małżeństwem ze 40 lat ku martwym. Kiedyś ich syn mi zadał pytanie i mówi: wiesz co, ale jak w życiach w rodzinie nie ma miłości? I tam jest facet i, i, i jest kobieta, i się, oni nie piją, nie piją się, rozumiecie o co chodzi, tylko też nie żyją ze sobą. Mają wszystkie papiery, elegancko. Tam nie ma, że rozwodnik czy coś tam, rozumiecie, o co chodzi? Tylko taki mały mankament trupy. <głos> Ludzie się zastanawiają, ja takiemu dałem człowiekowi szluch, kto tam miał rozwód, krzyczeli, na mnie huczeli. aby drugi raz bym mu dał ten ślub. A co? Mówię, bo pokazałem wykładnie biblijne. mówię, a teraz mówię, proszę bardzo, możecie o tym powiedzieć na zebraniu pastorów, co zrobiłem i niech nad tym rozważają. Teraz. Niech nad tym słowem to rozważają. Bo ja wiem, że Bóg ma w nosie to, że oni mieli tam rozwód kiedyś czy nie. Bóg się bardziej interesuje tym, czy oni żyją, czy nie żyją. Bóg się życiem interesuje, tak? I Bóg mówi, czymś innym jest wegetacja w moim duchu, a czymś innym jest życie w moim duchu. Jezus powiedział, ja jestem życiem, a nie wegetacją. Tak? Ja jestem życiem! Ten Kościół się tak nazywa, co? Boże życie. Boże życie. A nie wegetacja. Ja nie wiem, czy ja bym chciał przyjść do Kościoła, gdzie było napisane, Jezus jest naszą wegetacją. Zapraszamy cię do naszej wspólnej wegetacji. Wspólnie, pielgrzymow. Jakoś się doczłapiemy do nieba. Może na łódzkach inwalidzkich, ale dolecimy. Chodź, bracie, wieraj z nami. Weź nasze kule. Rozumiesz? Dziś święta będzie Agapa. Będziemy wszyscy kłodować. Nie będzie szok. To brzmi dziwnie. Tak? Ale wiecie, że kościoły się nazywają normalnie, ale kiedy wchodzisz do nich, to wiesz, że jest wegetacja. Moja żona Chorowała, to jest tutaj tłum... to jest tłum, czytać. Rozumiesz? Tłum... Tłum... Księdnie Fjoba, poczytaj! To ona czytała. I przychodzę do domu, ona się szyszką drapie. naprawdę słuchaty, no, to, to jest szok! A ona się naprawdę drapała szyszką. Bo Fjoba się drapał skorupą, była no, tak chora na nas. Człowiek, który miał w sobie Bożego Ducha i wiedział, że ma posłannictwo, podszedł do niej i mówi do niej, ile Ty jesteś wierząca? Agata mówi, dwa lata, mówi, to się nie mód, bo nie umiesz. Podszedł do niej i powiedział tak, diable, znasz mnie, wiesz to ja jestem i boisz się mnie. W imieniu Jezusa związuje Cię, przeklinał, wyjdź z niej i poszedł. Ja mówię, się pomodlił. A potem podszedł do niej prorok taki i powiedział, wiesz to wydaje mi się, że powinnaś rzucić słoiczek yy, musztardy do wanny, trzy razy się zna i wyjdziesz, wyjdziesz, będziesz zdrowa. Kolejny posłannik. I ona to zrobiła i zniknęła choroba, tak? A jak dalej, by tak na nią ręce kładli tam ludzie, rozumiesz, to w włosy, weźmy jak mi. I nic by się nie stało. Rozumiesz, bo ludzie zapomnieli, że są posłani. Zapomnieli, kto w nich jest. Zapomnieli, co mogą. Postanowili wegetować. Przetrzymamy. Co my przetrzymamy? Ziemię? Przetrzymamy czas. My tu przetrzymamy czas. Mnie boli serce, jak ja widzę takich ludzi, którzy przetrzymują życie. Rozumiesz? Jakoś przetrwamy. Jakoś przetrwamy. Mhm. Od pierwszego do pierwszego. Mhm. Bóg to nie jest Bóg, który wiązania końca z końcem. Mhm. Znajdźmy Ewangelię Marka, bardzo proszę. I zatrzymamy się na niej. Nie będziemy już dalej szukać, bo zobaczymy, ważna rzecz, Ewangelia Marka, 16 rozdział. U nas mówić dziś, kochani, naprawdę bardzo jasno i bardzo wyraźnie, że Boże Królestwo ono jest zależne od nas. Jezus zrobił co swoje. Rozumiecie mnie? Jezus zrobił co swoje. Jezus umarł na krzyżu. Uwolnił nas od naszych grzechów, od naszych win. Bóg patrzy na nas jak na małych Chrystusów. Rozumiecie? To jest szok, jest napisane: Bogami jesteście. Tak mówi psal. Jesteśmy jak bogowie, z wyjątkiem bóstwa. Tak nas postrzega wielki Jachwę. On nas nie postrzega jako nieudaczników, nędzników, i on nie chce, żebyśmy budowali szpitale. A dzisiaj kościoły są jak szpitale w wielu przypadkach. Ludzie otaczają pastora, i jak pastor tylko mówi, idziemy ewangelizować, to oni się buntują. A kto się tak 20 lat się wami zajmuje i non stop siedzicie w swoim bagienku! Pastorze! Wiecie co? Jest napisane w Bożym Słowie, że dziećmi Bożymi są Ci, których prowadzi Duch Święty, a nie pastor. jestem pastorem i prowadzę ludzi i, i mówię do nich, natomiast niech mnie ręka boska broni, żeby oni myśleli, że przeze mnie jest zbawienie. Niech mnie ręka włoska broni, żebym stwarzał taką atmosferę, żeby oni się na mnie opierali. Rozumiecie? Ja się nie nadaję do tego. I nikt się nie nadaje. Jak tylko się zaczyna gdzieś mówić, chodźcie idziemy do ludzi, tak? To raptem wszyscy mają jakąś sprawę. Sprawy mają. Źle się czują, chorują, dzieci chorują. Rozumiecie, o czym mówię? Dlaczego? Tylko że diabeł przychodzi i okłamuje i mówi tak. Kto ty jesteś, żebyś się mieszał w te całe ewangelizowanie? Kto ty jesteś, żebyś się mieszał w te poszerzanie? Przecież ty jesteś zwykły, mały człowieczek. Taki nikt w tym kościele. No tak, Pastor, tak. O, to on tak z nami goś 16 rozdział od dziewiątego wersetu przeczytamy i powstawszy z martwych wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia ukazał się najpierw Maryi Magdalenie, z której wypędził siedem demonów <Ky> podoba mi się ten początek i powstawszy z martwych tak jakby wstał a rano <Ky> to i powstawszy z martwych, taka norma wiecie, warto na to spojrzeć tu nie ma żadnej ekscytacji. Wiecie, o co tutaj chodzi? To jest norma. On po prostu wstał z martwych. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy usłyszeli, że żyje i że jej się ukazał, nie uwierzyli. Potem ukazał się w innej, w innej postaci dwon z nich, gdy szli do wsi. Oni też wrócili i opowiadali pozostałym, ale i tym nie uwierzyli. Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, którzy siedzieli u stołu. ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli z martwych zmartwychwstałego i rzekł im. Co on im rzekł? Czy on do nich powiedział – Moi kochani, bracia, nie będzie dobrze, jakoś przetrwajcie. Ześlę wam ducha świętego, będziecie mówić innymi językami w swoich pokojach i jakoś przetrwacie. On powiedział do nich, idąc na cały świat, głoście Ewangelii wszystkiemu stworzeniu. Idąc na cały świat, głoście Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. A kto uwierzy? Kto z Was uwierzy? Podnieście ręce. Kto uwierzył w śmierć, w stanie Jezusa Chrystusa? I ochrzczony zostanie. Kto jest ochrzczony, proszę, dziękuję, opuśćcie. I rzekiem jakim na całej świadomości, władzkiem Ewangelii wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą. Zosta uwierzyłeś i zostałeś ochrzczony. Pierwsza, najprostsza rzecz w twoim życiu, rozumiecie? Jest to jest wypędzanie demonów z innych ludzi. Takie podstawowym minimum. Nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłać będą, a ci wyzdrowieją. Krótkie wytyczne. Tym, którzy uwierzyli. Mówi tak. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Wy, którzy uwierzyliście. A będziecie pomnażać. Nie dosyć, że sami będziecie doświadczać nadprzyrodzonej mocy. I to jest u was normalne. Słuchajcie, doświadczanie nadprzyrodzonej mocy Boga jest normalne. Nie dziwne. Nie czasem. Ja nie mówię innymi językami czasem. Mówię nimi ustawicznie. Muczem ludzi w kościele mówi innymi językami cały czas. W dzień, w nocy, jak idziesz siku w pracy, w międzyczasie. Jak masz fizyczną pracę, to w ogóle cały czas mów innymi językami. Wiecie, ja handluję materiałami budowlanymi, obsługuję klientów, podpisuję kontrakty, załatwiam sprawy i non stop mówię innymi językami. Mówię innymi językami, przestaję i załatwiam sprawę. Wiecie, ludzie słyszą, jak ja mówię innym język, in, innymi językami. Wiecie, to jest to jest normalne. Nienormalne jest nie mówić innymi językami, ustawicznie. To jest nienormalne. Ludzie, którzy nie mówią innymi językami, to są ludzie, którzy muszą zacząć mówić, żeby być normalnymi. To, to, to są raniące, może rzeczy dla duszy człowieka. Ja wiem, ale to są normy stworzone nie przez mnie, tylko przez Boga. To Bóg stworzył je. To jest, ja mówię, możesz i zrób to. Czemu? Ponieważ to będzie wzmacniało Twojego ducha i będziesz non-stop napakowany! Będziesz miał napakowanego ducha! Będziesz chodził cały czas, rozumiesz non-stop! Napakowany. Kiedy będzie diabeł Cię widział, będzie mnóstwo demonów, tylko przez to, że ludzie mówią innymi językami, trzyma się od nich z daleka. Naprawdę. Nie wszystkie, ale mnóstwo się trzyma z daleka, uwierzcie. Tylko dlatego, że ci ludzie mówią innymi językami. A jak ci ludzie zaczynają krzyczeć innymi językami, to następne demony się od nich odsuwają. Naprawdę. Czasami, jak jeżdżę do więzień i, i chłopaki mają problemy yy, ze sferą seksualną i mówią, co mam zrobić, kiedy, kiedy, kiedy mam taki nacisk? Ja mówię, przede wszystkim zacznij czytać psalm 119, przeczytaj go kilka razy. To jest psalm, co ma 180 chyba wersetów, mówię to tak najpierw na początku, a potem zacznij się ustawicznie modlić innymi językami i jak to działa. Zobaczysz, jak to działa. Idąc na cały świat, Wam. On mówi, to jest takie proste. Idźcie i głoście. Możecie. Wiecie, to jest taka kwestia, czy Ty uwierzysz w to? Bo to jest tak, tym, którzy uwierzyli, tym, którzy uwierzyli. My musimy dzisiaj zadać sobie jedno pytanie, czy ja wierzę w to, że ja jestem posłany do tych rzeczy? Czy ja wierzę tej Biblii? Czy ja w to wierzę? W to właśnie? Wiecie, ktoś powie, ja, ja mam... Ja mam. Ka każdy z nas ma in, in, inne powołanie. Ja wiem, że mamy inne powołania, kochani. Ja nie mówię, że ty musisz być ewangelistą, albo pastorem, albo biznesmenem. Nie każdy. Jeden jest biznesmenem, drugi jest pastorem. trzeci ktoś tam, wszyscy tworzymy jakąś taką maszynę, tak? Ale fundament służby mamy taki sam. Rozumiecie? Taki sam fundament służby. Czy jesteś pastorem, biznesmenem, czy jesteś człowiekiem, e, który wykonuje taką pracę, czy inną, to jest nieważne. Bóg mówi właśnie do ciebie, jesteś posłany, aby głosić moją Ewangelię. Co głosić? To, że Jezus umarł za grzechy ludzi. Tak? To, że Bóg kocha człowieka. To, że na przeszkodzie przyjścia do Boga stoi grzech. To, że w wyniku śmierci Jezusa, ten grzech został nam wybaczony, zutylizowany, zniszczony i dzisiaj nie ma przeszkody. To, że Jezus zmartwychwstał, to, że żyje, to, że Wielkanoc to nie fikcja. Te proste rzeczy. My nie mamy teologii głosić tym ludziom. Ktoś powie, ale, ale oni nie chcą słuchać. Ja mówię, nie masz napisane, że mają Cię słuchać. Masz napisane, że masz im głosić. No. Idź do nich, rozmawiaj o tym te się. głupią mi. Przecież stracę twarz. Nie będą brali mnie poważnie. A do czego Cię mają brać poważnie, jeśli jesteś powołany tylko do tego, aby głosić Ewangelię? To, to, to, to, to, dlaczego chcesz, żeby Cię w jakiejś sferach brali poważnie? Kontraktu ze mną nie podpiszą, jak się dowiedzą, że jestem chrześcijaninem. Ja proszę Cię. Weź, przestań. Wiecie, ja z różnymi ludźmi jeżdżę na przykład do szkół i ludzie wiecie, co robią? w takich diabeł nauczył, że mają przemycać Ewangelię. Ja byłem w szoku na początku, wiecie, jakiś czas temu, ja przemycać? No tak, mówi, wiesz, tak. Ja mówię, ale jak? Ja nie mam takiego ruchu opisanego w Biblii, że tak trzeba dojść. No wiesz, trochę to powiemy trochę o profilaktyce do sprawozależnień, zaczniemy, ja mówię, dobrze. Bracia, bo ja się naprawdę czasami, to skupia, ja się muszę buntować przeciwko ludziom w różnych miejscach. I na początku to się nie nie, ale potem Duch Święty powiedział, co tam w robię robisz? Ja mówię, Panie, no właśnie nie wiem, co ja robię. Bo, bo, bo to, co ja robię, to w ogóle, to jest jakieś smutne. Jakieś gdzieś idę i się wykręcam od głoszenia Ewangelii, jakoś klucze. A potem zacząłem być nieposłuszny tym ludziom, braciom moim w Chrystusie i siostrom kochanym najlepszym. Naprawdę, zacząłem iść i mówić, na początku mówię, witajcie, chcę wam powiedzieć, jak Jezus wyrwał mnie z nałogów. Coś wam powiem. Tylko Jezus Chrystus jest terapeutą. Zresztą to jest prawda, bo tam jedno, jedno z tłumaczeń, kiedy Jezus ustrawia człowieka na radę, jak kampluje tak. na ziemię, robi płoto, mówi, tak. widzisz? A, mnie najlepiej. Teraz lepiej, lepiej. To jest terapeutą napisane. Terapeuta. Tak, tak. Ja mam dowód mi pliny, że Jezus jest terapeutą, nie? Więc ja mówię najlepszy terapeuta. Ja wam pokażę, jak się wychodzi z Panie! i jak się unika chlania. Ja wam pokażę, jak można wyjść z pornografii, jak nie cudzołożyć. Ja wam to wszystko powiem i powiem, kto za tym stoi jak po to sięgnąć. Amen. A na końcu się modlę o tych wszystkich ludzi. I widzimy księży, którzy siedzą mostem w sutarnach i się modlą. I pedagogów, dyrektorów. Mhm. I młodych ludzi, którzy potem do mnie masowo piszą, dzwonią, a ja ich do Jezusa przyprowadzam jestem zwykłym, najzwyklejszym, prostym człowiekiem, który ma Ducha Świętego, tego samego co Ty, tego samego co Jezus z Nazaretu. Mm. Jak tu chodził po ziemi. A W ogóle się nie różnimy. Ani Ty ode mnie, ani ja od Jezusa, ani Ty od Jezusa, ani Jezus od nas. W Rozumiesz? Jezus powiedział, że możecie, będziecie czynić to, co ja i większe rzeczy. Rozumiecie? Nie wiem, czy wtedy, w tamtym okresie czasu posiadał słowo wiedzy, że będzie internet, że będą samoloty, ja tego nie wiem, ale wiem, że proroczo powiedział to wtedy, jako człowiek, rozumiecie? Będziecie czynić większe rzeczy. Mm -hmm. Będzie to możliwe. Mm -hmm. Jezus nigdy nie miał takiej kasy, jak dzisiaj ma wielu chrześcijan, rozumiecie? W życiu takiej kasy ma zabezpieczony finansowo Jezus. To nie było, że On był biedakiem, to jest nieprawda. Jest taka grupa, Peter Daniels, jest taki człowiek w Australii, taki bogaty człowiek, nasz brat w Chrystusie, fajny brat, Jej. przyjechał na konferencję, przyjechało mnóstwo biznesmenów i, i myśleli, że on im da sposób, w jaki sposób e, zarobić milion dolarów w parę minut. Jak on im dał sposób wielu ludzi, to myślałem, że po prostu... Ja, ja, ja tam byłem byłe, no, byłem, przeszczęśliwy, on, wiecie, 82 lata wychodzi facet przede wszystkim i chodzi tak, no, we wszystkich zgięciach chodził tak, w duchu świętym mówi tak mam 82 lata i dopiero wrzucam trzeci wiek. działa jego <śmienią> żona. Na no jego żona to wyglądała jak taka, w ogóle, wiecie, nie wyglądała na żony milionera, nie? Stąd się działał, i on tak. Nie mówi tak, powiem kilka zasad, mówi, jak, mówi, można być milionerem, mówi tutaj na ziemi. Mówi po pierwsze, wiem skąd to mam. Po drugie, wiem dla kogo to idzie. Wiesz? <śmienią> mówi po trzecie, mówi swojemu pastorowi, to ja nie daję dziesięciny, tylko czterdzieści procent dochodów. Mówi, że przyniosłem mu pięć kilo srebra. I powiedziałem, a on mówi, ale on w takim małym kościele jest tam w Australii. Mm -hmm. Wiecie, bo tam go Bóg posłał. On mówi, ten patron, mów, ale to pity, co on zrobił. On mówi, nie wiem, Bóg mi kazał, o mi skarpetki, połóż po bródku, nie wiem, jaką kamienie będziesz miał. I on mówi, walutę robi, ma firmę, która walutę robi, nie? Dla kraju walutę robi. Wiesz, kraj u mm -hmm. niego robi zgłoszenie, że chce walutę żeby mu robić tam, więc, nie? I mówi, następna sprawa, mówi tak, jestem ze swoją żoną 50 lat i teraz jak ona mnie całuje, to ten pocałunek tak samo smakuje jak 50 lat temu. I mówi, słuchajcie, jeżeli zaczniecie podchodzić poważnie do tych spraw, będziecie milionerami. Wiecie, jakoś nikt się nie kwapił, żeby przyjąć to objawienie od niego, nie? Jakoś nikt się nie kwapił. I on ma taką grupę ludzi, która zajmuje się badaniem historycznych e, e, sfer Biblii. I oni zbadali, że te, e, te złoto, ta, te kadzidło i ta mirra, którą dostał Jezus od mędrców, tak? To Go ustawiła jego Jego, jego rodziny na całe życie. Mm -hmm. Szok. Jezus nie był pustakiem. Jezus miał kasę. On mm -hmm. pracował, bo pracował szlachetnie. Rozumiecie, o co chodzi? Tak. On pracował, bo był złamany. Mm -hmm. Jezus pracował, bo był złamany. Mm. Józef pracował, bo był złamany. Tak. A nie dlatego, że nie mieli. Oni mieli, tylko wiedzieli, jak inwestować. Mm -hmm. Tu chodzi o to, że Bóg mówi tak. Absolutnie Ciebie wyposażyłem i będę wyposażał. Przyjmij tylko mój tok rozumowania. Kochani, jestem tu dzisiaj z wami, żeby wam powiedzieć, abyście szli na cały świat i głosili Ewangelię Wszelkiego Stworzenia. Jeżeli nie jesteś zbyt dobrym mówcą, tak, to znajdź w swoim duchu miejsce służby. Niekoniecznie musisz iść i jako pierwszy głosić, tak? Mojżesz, Uważam, że jego największym problemem jest, że się jąka. Uważam, że Bogu wtedy ręce opadły, a aniołowie zakryli swoje twarzy. Bo Bóg mu się objawia w krzewie goryjącym, płonącym i mówi do niego, pójdziesz do Egiptu, a słabo mówię. Bóg mówi, wsadź tu rękę, trąd, wsadź nie ma, rozumie o co to chodzi, a on mówi: ale dalej słabo mówię, bo mówię. Pomoże, dam ci Aarona. będzie gadał za ciebie. Rozumiecie o co chodzi? Innych musiał motywować. Przychodził do tego Gedeona, co miał depresję i mówi do niego Mężu waleczny. A ten do niego mówi Przepraszam, panie, wiecie? Przepraszam, panie, jestem z najmniejszego pokolenia w Izraelu. Zobaczcie, co ją miał w głowie ten w ogóle Gedeon, nie? Bóg do niego anioła posyła i mówi do niego, a ten mówi Przepraszam bardzo, jestem z najmniejszego pokolenia, moja rodzina jest najmniejsza w tym pokoleniu, Benjamina, a ja jestem najmłodszy z całej rodziny o to chodzi? On takie miał zdanie o sobie. Był w ogóle, rozumiesz, płytki, jak kałuża. Był słaby, ale Bóg no był Bóg, mężu waleczny. Bóg zna potencjał. Bóg wie, co Tobie dał. Bóg wie, co masz w sobie. Ty masz Ducha Świętego. Duch Święty! Potężny, wielki Bóg w Tobie! Nic Cię nie może zatrzymać, jeżeli Ty w jakiejś nie jeszcze niekoniecznie czujesz się mocny, to Ty znajdź w swoim duchu miejsce, w którym Ty będziesz człowiekiem życzącym Ewangelię. Rozumiesz? Jeżeli Ty nie możesz głosić, to dawaj pieniądze na to, niech tam będzie głoszone. Jeżeli Ty nie masz biznesu swojego, to Ty otocz jakąś przyjaźnią osoby, które są w służbie na pierwszej linii. Rozumiesz? Zrób coś, wykonaj ruch. Może widzisz, że jesteś stawiennikiem, to się zacznij modlić. Może manifestują się jakieś inne dary, może proroktwo się manifestuje, zacznij prorokować. Ale szerszą Ewangelię, wyjdź do tych ludzi. Widzisz, że jest ktoś w kościele, kto jest w ogóle napalony jak szczerbaty na suchary na to, żeby iść i kłosić to Ewangelię na ulicach. Idź do tego człowieka i zacznij prorokować do jego życia, wspomagać go. Rozumiesz? Pomóż mu. Niech on się dobrze czuje. Odłóż go opieką. Niech te królestwo się szerszy. Zrób coś. Może coś masz. Może coś może zdać. Kręć się wokół tej Ewangelii. Kręć się wokół niej. Rano wstań i się kręcić wokół Ewangelii. Co tu jeszcze, pani mogę zrobić w tym temacie? Nie lecz już, niech nam się szerzy. Co?